czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, cznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o halo, lo, lo, lo, lo, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, radio, dio, io, io, tio, trio, trulululu, Pio, pio, pio, lo, lo, lo, lo, plo plo plo plo, plo Hallo? Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk. Świr, świr ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go! Nastroszył piórka. I wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, czyrik. Czyr, czyr, I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk-czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie, a co to za spółka? Kukuryku? Kukuryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku! Chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała, kuku, kuku, na to dzięcioł, stuku puku. Czajka woła, czyjaś ty, czyjaś, byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś to wyłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co? Daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki, w szczebiot, w świergot, w zgiełk.